ja wiedziałem, że tak będzie. Krótko mówiąc, jest teraz piątek wieczór, ja jestem z daleka od domu i całkowicie nie mam pojęcia, kiedy ukaże się materiał, który w tym momencie nagrywam. Także przepraszam bardzo wszystkich, jeżeli to będzie po weekendzie, no ale jeżeli ktoś będzie chciał odsłuchać koniecznie, to odsłucha. Na początek żart prowadzącego, ten odcinek będzie trwał krótko. Zapraszam. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. TL Podcast o podcastach i innych sprawach. Zapraszamy. Ale zanim zaczniemy omawianie trzeciego tygodnia podcastów, które ukazały się właśnie w roku 2013, chciałbym wszystkim powiedzieć, że no ja się nazywam Robert Kamaszyn i... Ten żart miał polegać na tym, że ja nigdy się nie wyrobiłem w godzinie omawiając podcasty w podcastofonie, ale jeżeli chcecie krócej, na przykład 20 minut, to moi drodzy jest taka możliwość, ponieważ jeżeli wejdziecie sobie na stronę podstacja.com, tam będzie, będą linki, bo to jest taki jeden z trzech katalogów podcastów, z czterech bodajże teraz, które się ukazują. My omawiamy w podcastofonie podcasty, które ukazują się na stronie katalog podcastów. .pl Przez K można pisać, można napisać chyba przez C, może też przejdzie, jakby nie przeszło to, to spróbujcie trochę inaczej napisać i moi drodzy pojawił się w podstacji w której udziela się Rafał i Filip pojawił się przegląd podcastów trzeci odcinek teraz wyszedł i właśnie trzeci odcinek omawia trzeci tydzień i trwa 20 minut i prowadzi go Filip Dawidziński, także tak, jeżeli byście chcieli posłuchać czegoś krótszego bez zbędnego pitolenia oczywiście zapraszam na stronę podstacji tam jest link, ja nie pamiętam teraz jaka jest strona do megafonu, ale postaram sobie kliknąć, bo tutaj mam takie mądre urządzenie, kliknąłem na mądre urządzenie i wybieram stronę podcastu, zaraz wam powiem, to jest podcast się nazywa, w ogóle przegląd tych podcastów z podstacji nazywa się megafon ale niestety musicie napisać to po angielsku Megafonę się, się pisze to yy, i powiem szczerze, mi wyskoczyła yy, strona megafon.podcast.com.pl, także już całkowicie, ale zapraszam na yy, właśnie podstację.com i tam wszystko, wszystko znajdziecie i krótko i na temat, a nie tak... Jak u nas, ale wiem, że wiele osób słucha podcastów tylko dlatego, że są te dygresje, są jakieś wycieczki osobiste i mnóstwo innych całkowicie niepotrzebnych rzeczy, przy których możecie obierać ziemiaki, myć talerze, szorować garnki albo lizać patelnie. To ostatnie było niezamierzone. Także co, za chwileczkę startujemy. Ja was wszystkich proszę się uzbroić w cierpliwość. Ukazało się bardzo dużo podcastów. Do wysłuchania miałem ponad 26 godzin. I powiem szczerze, że podobało mi się, bo niektóre posłuchałem kilkukrotnie. A jeżeli będziecie bardzo chcieli mnie jeszcze raz usłyszeć, to zapraszam za tydzień, bo za karę prowadzę jeszcze raz. I jako pierwszy na tapetę wskakuje u nas podcast z 11 stycznia. Jest to hiperpsestrzeń, którą prowadzi Tomek, czyli Mapet, mieszkający w Stanach Zjednoczonych. A ten odcinek będzie nosił tytuł Nowy Start. Znaczy nie będzie, on nosi tytuł Nowy Start. I o czym będzie? No przede wszystkim utkwiło mi w głowie to, że każdy ma w środku głowy magnesy. A właśnie, co z tymi magnesami? Słuchajcie, bardzo fajna hiperprzestrzeń to jest teoria chaosu troszkę inaczej, w inny sposób przeprowadzona, momentami obrazoburcza, jeżeli chodzi o katolików, tak, oni mogą się obrazić, ale ja serdecznie zapraszam Hiperprzestrzeń, nowy start podcast z 11 stycznia. Kolejnym podcastem jest to ten sam dzień, będzie Japanimation, czyli Mateusz Urbanowicz, Gom Dżabar, nasz wysłannik polskiego świata podcastingu, najbardziej wysunięty chyba na wschód, chociaż na zachód, zależy z której strony kuli ziemskiej spojrzeć, ponieważ on, przypominam, znajduje się w Kobe i w Kobe przysypało śniegiem, tak samo jak w Anglii, wszystko sparaliżowało, no i powiem wam, że Mateusz tym razem nie mówi o śniegu, tylko mówi o anime. Jest to odcinek 49, który nazywa się Pół godziny o anime i rzeczywiście przez pół godziny mówi o nowych produkcjach, między bodajże było Studio Ghibli, Wszystkich tych rzeczy, którymi jarają się młode Japonki i piszczą na widok tam swoich ulubionych bohaterów, którzy robią rzeczy, na które raczej Europejczyka nie byłoby stać. No ale cóż, półgodzinną anime Imation Gom Jabbar, a my przeskakujemy bardzo szybko do Gniazda Światów, w którym to Bartek, czyli Godaj. A w dodatku ma nazwisko, tak? Nazywa się Biedrzycki. E, nagrał szósty epizod Dziadów z Lasu na Gnieździe Światów. E, jest to tak zwana dziewiąta sesja. Dziewiąta sesja, e, e, o czym jest mowa? E, zakładają na głowy e, czołówki, takie lampki, i chodzą w ruinach dawnego oddziału szpitalnego, e, właśnie w Konstancinie Jeziornej, bo chyba tak tą miejscowość się od, odmienia. Tam mam problem zawsze z tą miejscowością. Nie mają aparatu z fleszem, ale za to mają telefon, a poza tym Bardek, Bartek wszystkim, czyli Godaj, odbiera głos i sam to prowadzi, bo to w końcu jest on mistrzem ceremonii. Ja uwielbiam Dziady z lasu, także jeżeli ktoś by chciał posłuchać grupy, no jak się zachowuje, grupa bardzo dobrych kolegów w ruinach szpitala w nocy, to polecam. 9 sesja, dziady z lasu, odcinek szósty, Gniazdo Światów to było. A my bardzo szybciutko przeskakujemy, cały czas jest ten sam dzień, Otóż, ten dzień bardzo długo trwa, będą nadgryzieni. Czyli rozmowy o Apple, odcinek 109, który nosi tytuł Nexus 4 i tani iPhone. No i prawda jest taka rzeczywiście że Nexus 4 już się ukazał. Jest tak od, od, odpowiednik Nexusa 7, tylko Nexus 7 ma 7 cali przekątna, a Nexus 4 ma 4 cale i jest w dodatku telefonem. Jak to się sprawdza i tutaj chłopaki niestety na koniec wszystkich tych, którzy by chcieli taniego iPhona druzgoczą, ja nie chciałem, to mnie jest zdruzgotali, Nie będzie taniego iPhone'a. Oprócz, oprócz tego będą informacje o CESie 2013 i będzie informacja o tym, że LTE w iPhone'ie mini, nie w iPadzie mini działa inaczej niż w iPadzie dwójce, a także jedynce. Każdy inaczej działa. Tam jest coś włączone, tam jest coś wyłączone. Jest 3G, 4G, może 7G. A te same moduły praktycznie mają te sprzęty. Także kto chce mieć jakieś jabłuszka, nie wiem, te właśnie mini jabłuszka czy, czy, czy inne. Ja tam, jak mówiłem, mam Jonatany, które mi gniją w piwnicy. Nie mam piwnicy, kłamię To serdecznie zapraszam. A w odcinku wzięli udział Norbert, Dominik i Wojtek. Byli to nadgryzieni 109 odcinek pod tytułem Nexus 4 i tani iPhone, którego nie będzie. Nie będzie. Jak może być iPhone tani? My przeskakujemy jeden dzień dalej. Mamy 12 stycznia i podcast Tomka Agenckiego, Agent Tomasz. Tytuł odcinka Rok węża w kieszeni. No i tutaj Tomek oczywiście oprócz swoich znanych topów, o których już praktycznie wszyscy wiedzą, którzy słuchali podcastu Tomka, będziemy słyszeć także o tym, dlaczego papierosy są takie drogie. a Także o tym, dlaczego ludzie z niektórych państw uciekają tam, gdzie podatki są tańsze, czyli typowa emigracja podatkowa. Zapraszam, rok węża w kieszeni, podcast Agent Tomasz. Teraz nagrywam, być może po moim głosie będziecie słyszeli, że jest troszkę inaczej. Znaczy tak, są jeszcze inni ludzie, którzy się nie odzywają, ponieważ pragną zachować swoją anonimowość, a ja no niestety zostałem obdarty już dawno z anonimowości, chociaż ubranie jeszcze mam na sobie ale powtarzam, jest to jeszcze na razie. Będę dalej Wam mówił o podcastach, które okazały się 12 stycznia. Jest to także podcast prosty, którego autorem jest Wojtek i podcast nazywa się Piekło. W tym podcaście będzie o piekle w różnych religiach. Jak to wygląda u muzułman i jeszcze innych rzeczy, o których ja całkowicie nie pamiętam z rzeczy religii. Jak to piekło znajdują inne religie, chyba się zapętliłem. A także jaka jest różnica między naszym piekłem, znaczy naszym piekłem. Na no każdym ma piekło takie, jakie na jakie zasłużył. Nie jednych piekło, drugich swędziało. A Wojtek przedstawi wszystkie piekła, które są. No, można było wiedzieć, wszystkie piekła nasze są. Prosty podcast, 12 stycznia i odcinek od tytułem piekło. Przeskakuję bardzo szybko do Aldurona, jest to Kuba Krzemiński tak zwany ma tak bynajmniej w swoim dowodzie napisane podcast Nukast odcinek 15, który nazywa się A może inaczej no i tutaj ja przypominam, że Nukast jest to podcast, który jest można powiedzieć opowieścią dziejącą się w świecie postapokaliptycznym to jest bardzo ciężkie słowo, szczególnie jeżeli wypiło się trochę orężady Eee... Właśnie, całkowicie się zgubiłem, eee, więc ponuklearny i w tym odcinku Kuba głosem Johna Berrego, chociaż na początku jest Stach Wodecki, eee, to głosem Johna Berrego opowiada o nowym rodzaju mutanta którego znaleźli. Jest to mutant w kolorze czarnym i mówi po ludzku i zarzeka się ze człowiekiem. A może jest człowiekiem? Ja polecam posłuchać. A oczywiście Stach Wodecki będzie mówił o balfrogach i o tym, jakie są fajne. I będzie telefon od słuchacza, którego ni cholery nie potrafiłem zrozumieć, ponieważ dźwięk był tak podkręcony, że próbowałem słuchać dwukrotnie, a ja nie mam spowolnienia u siebie, tylko jest przyspieszenie, czyli jeszcze ciężej by było to przesłuchać. Naprawdę polecam. Bardzo dobry Nukast. Odcinek 15 pod tytułem A może inaczej. A my przychodzimy do Beskitu. Beskitu, który został wyemitowany 12 stycznia 2013 roku pod tytułem Zawistna Mucha. Ja dlatego powiedziałem jeszcze raz datę, ponieważ oni datę mają w swoim tytule. I w tym oto Beskitu jest tylko Michał i Igor i oni na początku mówią, że Beskitu niedługo umrze, ponieważ setny od odcinek im się zbliża. Ja wiem, że wiele osób się ucieszy z tego powodu, ponieważ yy, krzywdzenie Jezusków, yy, robienie kupy na religię i takie rzeczy to wiele osób zdążyło obrazić. Ale dla mnie no, w podcastosfera akurat ten podcast już dobrze wrósł i ja podejrzewam, że chłopaki nie poprzestaną na setnym odcinku i będą dalej coś robić. A co w odcinku pod tytułem Zawisna Mucha? Yy, będzie o tym, że Igor nie wierzy, że jakieś gatunki mogły wymrzeć. Igor, a ty widziałeś, żeby pterodaktyle latały nad tam twoim trójmiastem czy czymś? Nie ma pterodaktyli, nie ma triceratopsów, nie ma tyranozaurów reksów, czy tyranozaurusów to się mówi, jakoś tak, no do, niech będzie tezaurus rexus z Worda, z firmy Microsoft, zrobię reklamę, dostałem ostatnio 3,50 na swoje konto z Microsoftu, Bill mi dał, także mogę zareklamować. Eee, nie, wierzy, nie wierzy on także w te, jak one były tam. Velociraptory, co prawda w to musi uwierzyć, bo to są takie samoloty także, nazwa kodowa. Oprócz tego eee, będzie o najgorszej hi w historii strzelaninie. Chłopaki oczywiście polecą to, to i to, chociaż we dwóch to po powinni policzyć dwie rzeczy, ale polecieli trzy. No i będzie także w odcinku top 5 rzeczy, które odrzucają Michała i Igora w dziewczynach. A ja tutaj korzystając z sytuacji, że kiedyś zasiągnąłem radę wielkiego mędrca, żebym guru spraw właśnie damsko-męskich, on mi to zdradził, w jaki sposób każdą dziewczynę można doprowadzić do depresji. Wystarczy iść w dwie osoby, Spotyka się dziewczynę, która jest wystrzałowa niesamowicie. Przechodząc obok niej jedna osoba, właśnie z tych dwóch, które idą, odzywa się do drugiej. Słuchaj, patrz, jaka fajna laska. A ten drugi się odzywa, no fajna, ale trochę za gruba. Ponoć wszystkie potrafi zastrzelić. Ja, ja nie potrafię tego sprawdzić, ponieważ idę sama. jeżeli będę sam do siebie mówił, to raczej mi prędzej zwiną w biały kaftan, a nie chciałbym, że po raz trzeci to się nie zdarzyło. Podsumujmy może bez kitu bo ja zaczynam gadać tak jak oni, zresztą po słuchaniu bez kitu zwykle tak gadam, więc odcinek pod tytułem Zawistna Mucha to był. A my przeskakujemy do opowieści pastora przedsiębiorcy, czyli Andrzeja Burzyńskiego i przeskakujemy także jeden dzień, ponieważ w tym momencie u mnie wyświetla się data 13 stycznia. Odcinek nosi tytuł Jak zmienić przeszłość. I to jest, na początku zdziwiłem się, bo troszeczkę tak powiało mi science fiction. Można zmienić swoją przyszłość można kierować swoją teraźniejszością, ale jak do licha można zmienić swoją przeszłość? No tylko wyłącznie można, nie wiem, tam arkusze egzaminacyjne, coś tam wymazać, takie rzeczy. Powiem Wam, że pod takim frapującym tytułem ten podcast odpowie na kilka rzeczy. Może nie do końca jak zmienić przeszłość, ale w jaki sposób patrzeć na tą przeszłość. Także jeżeli ktoś, bo wiem, że jest pełno osób lubiących podcasty Pastora Przedsiębiorcy, właśnie Andrzeja. Ktoś będzie chciał to przesłuchać, na pewno się nie zawiedzie, bo dobra rzecz to jest dla fanów. Ja jestem takim delikatnym sceptykiem, w niższe stany średnie, rzekłbym, no ale wysłuchałem bez zbędnego przewijania. Zresztą jak wszystkie podcasty. I cóż, więc tak, jak zmienić przeszłość opowieści Pastora Przedsiębiorcy? Ja sobie się napiję. Mój tajemniczy tutaj ten gość, znaczy gościa, ja jestem gościem, to jest akurat gospodarz. To było słychać, niestety. Ach, tak, te kufle takie malutkie są teraz. <śmiech> Palą! <śmiech> Strasznie! Mam, mam zapojkę jeszcze, nie, nie, nie, nie, nie potrzeba polewać. <śmiech> Do tego piwa, oczywiście. Moi drodzy, przeskakujemy do następnego podcastu, jest to Geek Cloud. I powiem Wam, że Geek Cloud według mnie już nie będzie taki, jaki był. Ponieważ słyszeliśmy w Geek Cloud dużo o różnych nowinkach technicznych, o kompilacjach, debugowaniu jądra Linuxa, cokolwiek, ale z Geek Cloud żegna się iter. Czyli, yy, cóż, no, Myślę, że dalej będzie audycja trwała, być może jeszcze tera usłyszymy yy, tak gościnnie, a tutaj będzie, o ile mnie pamięć nie myli, bo być może mówię o innym podcaście, ale będzie o drukarkach 3D, yy, które nie tylko tną z materiału, ale także dokładają kawałek po kawałeczku i będzie o Włochach, którzy zrobili taką drukarę, że można dom w ciągu roku wyprodukować. Wróć, cholera jasna, w ciągu tygodnia a nie tak trzy tygodnie, jak w tym, kto was tak urządził, czy coś takiego tam było. Także drukarki 3D rządzą. Ja ciekaw jestem, czy dałoby się taką Pamela Anderson wydrukować. To zależy, jaki materiał. W niektórych miejscach powinien być inny materiał dołożony, ale ja myślę, że z czasem, z czasem da się to zrobić. Kupiłbym sobie takiego Epsona i zaczął drukować. A może chociaż części pewne ciała dałoby się zrobić. Hmm. Nawet i mnie by to pomogło. E, dobra, Geekie After Party, była to audycja 2012, się nazywała, podcast był e, o nazwie Geek Cloud. My przeskakujemy do następnego i będzie Bartek z podcastu Święty Spokój, który nie odzywał się od dłuższego czasu. Bartek, nie przejmuj się, ja znam takie podcasty, które przestały nagnawać w 2011 roku w czerwcu. Ja Ci podam nazwy o w mordę, nie tylko, nie, tylko dla Laurów chciałem powiedzieć, 420. Ja znam tych prowadzących, chłopie. Też nie nagrywają całkowicie, nic. Ponoć mają coś nagrana jeszcze nie, nie wyemitowali. Odcinek 25. Wielka Orkiestra Państwowej Przemocy. Z czym wam się kojarzy? No tak, no siema i jeden dzień dłużej. Oczywiście i tutaj będzie kontrowersyjny odcinek, bo ja się całkowicie nie zgadzam z tym, co mówi Bartek w podcaście, bo on powiedział, że jeżeli ktoś wystawi lokomotywę na aukcję z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ktoś tą lokomotywę wylicytuje i za nią zapłaci, bo bardzo często ludzie licytują, a nie płacą całkowicie, więc no to, to raczej mija się z celem, ale tutaj biega o to, że kasa, która została wydana, na tą lokomotywę, bo została wydana z naszych pieniędzy, to znowu będzie zapłacona z naszych pieniędzy. No a co, a Bartku, lepiej by było jakby ta lokomotywa stała sobie gdzieś tam stoi na stacji lokomotywa i rdzewieje i rdza z niej spływa, tłusta oliwa. No chyba lepiej, że ktoś sobie kto się kupi i zrobi nie wiem, zjeżdżalnię dla chomików. Dobrze by było, nie? I poza tym Bartek jeszcze się zżyma nad tym, że e, imprezy owsiaka są finansowane z kas miasta. I za to też płacą no, podatnicy. No, no nie da się Bartku w tym momencie zrobić czegoś, żeby nie płacili ludzie, bo, no bo się nie da. Nie? Żyjemy w kraju, znaczy wy żyjecie w kraju, ja z niego wyemigrowałem, w którym rządzi dwóch panów. Jeden jest premierem, drugi prezydentem, a jeżeli coś dalej powiem i wyjadę na teren Polski, to na pewno mnie z winą. Także resztę sobie dopiście sami, ale odcinek polecam, bo wiele osób się zgadza z Bartkiem i wiem, że sporo się nie zgadza, bo ja mam duże ego, to wiem, że się nie zgadzam, to wiem, że sporo. Wielka Orkiestra Państwowej Przemocy, odcinek 25, podcastu Święty Spokój. Jeżeli słyszeliście jakiś taki dźwięk, jakby coś się tam, i coś iskrzyło albo dotykało, to ja dotknąłem kabelka od słuchawek z odsłuchem. Dochodzimy do podcastu Maggadka. Te szósty pod tytułem Koniec ery netbooków. I czy rzeczywiście netbooki się skończą? Czy ich rolę przejmą powerbooki i tablety? I wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście Michał Masłowski i Przemek Marczyński wiedzą coś, o czym my, prości użytkownicy tych urządzeń, nie wiemy. Jezu, a ja mam dwa netbooki w domu. Dwa Asusy. I co ja z tym zrobię? I tak nie działają, bo baterie padły. No dobra, yy, oprócz tego będzie wielu ciekawych nowinek i nie wcale związanych z Applem, choć nazwa podcastu Maggatka mogłaby o tym świadczyć. Polecam bardzo fajny odcinek. Powtórzę, jest to Maggatka, odcinek 56 pod tytułem Koniec ery netbooków. Ja sobie przywijam dalej. I teraz będzie yy, podcast yy, księdza Piotra Pawlukiewicza pod tytułem Kazania księdza Piotra. Na kogo Michała? Jest okazanie z 13 stycznia 2013 roku, która to ta niedziela akurat dotyczyła chrztu pańskiego. I tutaj pomijając czytania, bo to każdy katolik słyszał w kościele akurat w tym dniu, będzie także wspaniałe kazanie księdza Piotra o Janie Chrzcicielu. Ja robi swoją robotę i wcale nie zachowuje się w ten sposób. Tam tam wychodzę. Ja idę pierwszy, a za mną idzie Jezus. Nie nie, to są słowa w ogóle skazania, żeby ktoś nie, nie ten nie obrzucił mnie słowami, że jestem jednym z załogi baskitowców albo kogoś. Moi drodzy, podcast ciężki, bo to jest podcast religijny, ale jest dużo katolików, bo chrześcijanom nie polecam słuchać, bo chrześcijanie mają zupełnie inne podejście, a ja jestem. A ja jestem prowadzącym podcastofon i omówiłem w tym momencie kazanie z 13 stycznia 2013 roku, z księdza Piotra. A my przeskakujemy do ekspresu z Hobbitem, który to wyprodukowała masa kultury, czyli Michał i Szymon, jeden jest Kowal, a drugi Adamus, obok mnie ktoś czka. Yy, 27. odcinek, właśnie ekspres z Hobbitem. Wyszedł Hobbit yy, i się okazuje, że to taką cienką książkę przerobili na trylogię i będziemy bardzo długo czekać. I chłopaki opowiadają o swoich oczekiwaniach, o tym, co ich zaskoczyło, czy im się dłużyło. Od razu powiem, że nie. A mało tego, jeżeli ktoś by chciał przesłuchać podcastu do końca, to dowie się, że na końcu nie jest omawiany hobby, tylko inny jeszcze film. Ale kto będzie chciał, to zapraszam do Masy Kultury, ponieważ takiej masy kultury nagromadzonej to tylko w tym podcaście można oczekiwać. Masa kultury, ekspres z Hobbitem, odcinek 27. Ja przewijam, bo bardzo długi opis, aha, bo to był ten pod podcastofon live. A my przeskakujemy do Estesta i przeskakujemy o jeden dzień. Jest 14 stycznia 2013 roku. Grzesiek Kosiorowski, czyli Estest -Est, z kontestacji, prowadzi tydzień w sieci. A odcinek się nazywa A co z biednymi dziećmi? I tutaj będzie o tym, że być może będą nas nękać drony, te takie latające na małych śmigiełkach urządzenia, które będą wyposażone w fotoradary. A będzie także o walce z papierosami i w jaki sposób walczą z papierosami, zaczynają walczyć, tworzą nowe ustawy z papierosami elektronicznymi. Minie się akurat zepsuł, jutro będę musiał kupić następny. Jutro nie kupię, bo jutro jest sobota. Także, no, a nie, może kupię w jakiejś galerii. Przebiorę się za galeriankę i powiem, jak mi kupisz papierosa, to ci zrobię spodnie. Czy jakoś tam było w tym filmie? Nie wiem, nie pamiętam. Oglądałem tylko raz, nie podobał mi się. Brzydkie dziewczyny były. Jakby była Pamela Anderson, mmm, to by był Baywatch. Raczej. Więc tak, będzie o tym, w jaki sposób chcą opodatkować właśnie płyny do papierosów elektronicznych, czy też, jak to SS powiedział, na takie coś, że te papierosy tam się pali. Tak, ja powiem od razu, że niestety papierosy elektroniczne nie wszystkie zawierają nikotynę, ponieważ płyny niektóre mają 0% zawartości nikotyny. To są dla tych ludzi, którzy są po prostu z siebie, tak jak wyjdzie się na mróz, puścić parę z ust, bo to para jest, a spróbujcie parę z ust puścić w lato na dworzu. Nie da się. I w tym momencie papierosy elektroniczne pomagają. Dla mnie, dla mnie jest jedna rzecz oczywista. Chodzi po prostu o kasę, żeby rząd, znaczy rząd, państwo miało jeszcze z tej akcyzy na płyny. Co robić? Może jeszcze baterie opodatkujmy. A jak opodatkujemy baterie do papierosów elektronicznych? Dlaczego te do zegarków nie będziemy podatkować? A bateria w samochodzie to akumulator. Opodatkujmy wszystkie akumulatory. One chyba już są teraz opodatkowane, bo tam jakieś zwroty są, te, te ochrony środowiska. No dobra, to był zły przykład. Co z biednymi dziećmi? Tydzień w sieci, a my przeskakujemy na dziwne informacje, które dotyczą m.in. Czech, a prowadzi to oczywiście Ivelios. Informacje przygotował Maurycy Hawranek z Radia Wolne Media. A będzie o pigmejach, którzy mają stopy małpy, a także będzie o tym, jak dokonano przestępstwa właśnie w Czechach i ktoś zajumał białe myszki. Ja na jutrzejszy dzień będę widział białe myszki, ale te myszki ktoś akurat już jakiś czas temu ukradł z Czech. Myszki były przeznaczone do badań, jak sprawa cała wyglądała. Oprócz tego jeszcze dwa inne tematy polecam, bo za chwilę będę mówił, dłużej niż trwał podcast Dziwne Informacje z 6 stycznia, który ukazał się 14. A my przeskakujemy do dziennika pokładowego, w którym to Michał Ochnik dokonał 19 wpisu o filmie Gwiezdne Wrota. I powiem Wam, że tak jak Michał walczy ze swoimi plikami, wrzucanymi na serwery, żeby ukazywały się do pobrania przez agregatory, właśnie przez te programiki, do pobierania podcastów, to udało mu się prawie. Znaczy tak, wszystko dobrze działało, tylko ten odcinek został spakowany i wrzucany na serwer. Więc tak, ściągnąłem na Androidzie. Całe szczęście, że ten system jakiś ma tam rozpakowywać, bo mi to rozpakował bardzo pięknie i przesłuchałem Gwiezdnych Wrót. Ale powiem Wam, że od tego odcinka, od 19, czyli z 20 odcinkiem nadchodzi przełom, moi drodzy. W końcu, Michale, gratulacje wielkie i y... jeszcze coś, ale to na końcu się dowiesz. Yy, właśnie Udaje się już w tym momencie bez żadnych przeszkód na każdym urządzeniu. Nie sprawdzałem na Apple, bo nie mam. Da się dziennika pokładowego ściągnąć, przesłuchać. Mało tego, tak jak większość podcastów, da się także skasować. Moi drodzy, film, film mówię. Odcinek traktuje o gwieznych wrotach. Tak, tak, tu chodzi o film Rolanda Emericha. Tu, tudzież, jak mówią Niemcy, Emerysia. Czyli tak, emerysia, to jest taka mała emerytka. Jakby ktoś tak sobie rozbierał, to tak słów cięcie-gięcie robił. A dlaczego nie polewasz? Nie, zasłuchał się chłopak, zasłuchał się. E, jestem, no. No, ogląda, ogląda film, ja wyłączyłem głos i teraz ogląda jak pan barwy, barwy ciemnej skóry w czapce generalskiej trzyma Pana za głowę. Dobra, nie będę Wam opowiadał o tym filmie, który widzę, tylko opowiem o Gwiezdnych Wrotach. Pan Emerich zrobił film o tym, że gdzieś znaleziono wielkie koło, które to odpaliła NASA, czy tam ktoś tam odpalił i weszli i był zupełnie inny świat i byli bogowie i latały piramidy i takie rzeczy były i bardzo sztywno grał Kurt Russell w tym filmie. I zgadzam się z Michałem całkowicie, on potrafił godzinę mówić o tym, i moi drodzy, właśnie o tym filmie będzie traktować to wszystko. Jak te światy będą się nazywać i co jest z tym związane, ponieważ to nie jest koniec opisu Gwiezdnych Wrót jako, jako serii, ponieważ wyszły jeszcze, no właśnie, ale co wyszło to dowiecie się w następnym podcaście Dziennika Pokładowego. Ja przypomnę, że był to wpis 19 Dziennika Pokładowego o filmie Gwiezdne Wrota, a my przeskakujemy o cały jeden dzień i tak. Jakbyście czuli jakiś promilę w moim głosie, to jest wina mikrofonu i gąbki. Dawno nie prana. <śmiech> A my przeskakujemy do wydania głównego z Hugo. I o jeden dzień dalej. Odcinek się nazywa Jak nie wpaść w 30-letni kredyt hipoteczny. I tutaj yy, będzie Krzysztof Wojciechowski. Jest yy, to naprawdę facet niesamowity, który yy, wykorzystując ruki w prawie, Podzielił dom na mieszkania do wynajęcia i to był dopiero początek jego kariery? Nie wiem, jego drogi życia można powiedzieć, bo to jest droga życia, którą właśnie promuje kontestacja i zresztą mnie się też bardzo podoba. Polecam Wam Barwna, postać Hugo, który zadaje znakomite pytania. Jeszcze znakomitsze są odpowiedzi. Naprawdę, ten odcinek nie ma tabu. Wydanie główne z Hugo, jak nie, wpłać, nie wpaść w 30-letni kredyt hipoteczny. I my przeskakujemy do teorii chaosu na żywo, czyli Claude Monet. Jest to audycja, która została zarejestrowana 4 stycznia 2013 roku, która się nazywa Czy warto zajmować się spiskami? I od razu odpowiadam. Nie, nie to... warto. Nie, nie, to był żart. Kolejny kiepski. I tutaj rzeczywiście jest mowa o tym, co może spotkać ludzi, którzy zajmują się spiskami. I Klot mówi także w tym odcinku, że no jego nic złego nie spotkało, jak był w Polsce czy też jak mieszka w Irlandii, ale dochodzi do wniosku, że on nie jest aż takim wielkim, może badaczem spisków. Klot, nie przesadzaj, przestań się niedoceniać. Bardzo fajny odcinek, który można potraktować bardziej chyba jako audycję interaktywną, czyli ludzie dzwonią, Klot odpowiada, jest oczywiście stały słuchacz. I tylko tyle. Tematyka, powiem odcinka może być troszeczkę dla odbiorców zbyt nożąca, ale przygotowuję bardzo dobrze następnego odcinka Teorii Chaosu, o której jeszcze w tym odcinku będzie. Więc ja powtórzę Teorię Chaosu na żywo w radiu na fali pod tytułem Czy warto zajmować się spiskami? A my przeskakujemy do 15 stycznia. Nie, nie musimy przeskakiwać, bo cały czas jesteśmy przy 15 stycznia. I następny odcinek tyflo podcastu, w którym... W którym, no tak, w którym mam może jeszcze odcinek, ten tytuł odcinka bym podał. Wystawcy na Recha for the Blind in Poland 2012, część druga. Tak jest napisane. I rzeczywiście tutaj jest mowa yy, o, o, o tych wystawcach. Mało tego to jest reportaż z wystawy i tam sobie... Właśnie chłopaki z tyflo Podcastu chodzą, nagrywają z poszczególnymi wystawcami krótkie rozmowy. Będziemy wiedzieć ile poszczególne liniki, na przykład brilowskie kosztują i dlaczego tak dużo. I no, dla, mnie, dla mnie było na przykład bardzo dziwne to, że jest ważne czy taka rzecz jest z wgłębieniami czy bez wgłębień. Autentycznie. Tutaj w tym odcinku się dowiedziałem, że jest zupełnie inaczej. Także długi, długi, strasznie długi odcinek, bo ponad dwie godziny trwał. wystawcy na Reha von the Blind in Poland 2012, część druga, Tyflo Podcast, a my przeskakujemy do odwyku. Bo w odwyku Martin Lechowicz, prowadzący, jak na pewno większość kontestatorów już wie, Martin w tym momencie znajduje się w Wielkiej Brytanii, bo sobie tam poleciał po to, żeby sobie posiedzieć. Ja się napiję, bo mi w gardle zaschło. Napiłem się. Dalej mam słuchowy katler. I tak, Martin jest... W... Mi się głos zmienił coś. A więc tak, Martin jest w Wielkiej Brytanii, a ten odcinek nagrywa jeszcze w Polsce. I mówi o emigracji. A mówi o emigracji z perspektywy Biblii. Więc tak, pierwszy emigrant to Adam, bo wyemigrował z raju. A ja bym się nie zgodził, ponieważ on był uchodźcą, bo został wypędzony. Tylko statusu mu nikt nie nadał, bo odpowiednich urzędów nie było. Poprzez Abrahamy, Mojżesze i te inne rzeczy Martin opowiada o tym, jak fajnie być emigrantem. Martin, kuziwa, bądź emigrantem, to zobaczysz, jak to jest fajnie. No, w swoim języku sobie porozmawiaj. Gdzieś. Dobra, w porządku, więc tak, ja znowu najeżdżam chyba na, na, na odwyk, ale no ten odcinek całkowicie mi się nie podobał, ponieważ był wyciągnięty z odbytu. Emigracja, odwyk, 15 stycznia, Martin Lechowicz, w tym momencie w Anglii. Niech mu królowa lekką będzie. Nie idzie w parze. Ja mam tu człowieka, który też jest emigrantem. Polaka w dodatku. Cały czas gdzieś emigrujemy, nie? My jak lemingi, my teraz migrujemy. Dobrze. Nie wiem, czego było słychać, w razie czego to go wytnę. 16 stycznia. Kontest rozmowy z VIP-ami, czyli Krzysztof Marczyński, Byteater, tak zwany ten, który odszedł z Geek Cloud, w odcinku Przegoście. I wiecie co? To jest bardzo fajny odcinek, ponieważ ja pamiętam rozmowę z Arturem Dziamborem, nie wiem, czy pamiętacie. To było w ostatnim odcinku. I tam zadzwonił pan Kardaszewski, pan profesor, który jest lewicowcem, że nie powiem komuchem. Obraziłbym go, jakbym powiedział komuchem? Nie, bo on nie jest komuchem. Tak, mogę obrazić komucha, mówiąc, że jest komuchem. I pan Kardaszewski, który jest, wchodzi w niesamowite polemiki, których ja połowę nie rozumiem, ale to być może dlatego, że mam bardzo mały rozumek, albo dlatego, że mam w tym momencie około 1,2 promila. 0,8. Dobrze, później będę dmuchał w alkomat. I moi drodzy, tutaj jest zapis afterparty, tego co się działo po nagraniu, czyli wszyscy się wbili na antenę, znaczy nie wszyscy, tam było kilka osób i zaczęła się naprawdę polemika. I sypały się iskry i naprawdę bardzo podobało mi się jak Artur Dziambor rozmawia z panem profesorem Kardaszewskim. Boskie, boskie to było, rzekłbym, przegoście, przeodcinek, kontast rozmowy z VIP-ami. Iter zrobił niesamowitą dobrą robotę, tym bardziej, że musiał prosić o zgodę, żeby to wyemitować, bo to wiadomo, niby, że wolne radio, ale jednak o zgodę trzeba prosić, a nie tak wziąć sobie na przykład litra wódki i nagrać sobie podcastowo. A co? Przepraszam słuchaczy, ale chciałbym zaprosić kolegę tutaj na e, papieroska. Przepraszam, wrócę, bo w tym domu się nie pali. Wrócę, w, wrócę za chwilę postaram się bynajmniej. Dla Was to będzie mgnienie. Na dworzu, powiem Wam, jest zimno. E... Oprócz tego jest ciemno. A my przeskakujemy do czerwonej pigułki, w której to w odcinku pod tytułem Doktor Zielonka o ćwiczeniach pod kątem odchudzania to jest odcinek dla mnie. Chociaż z tymi ćwiczeniami to rzeczywiście no, pomyślałem sobie, że najpierw bym musiał chyba pójść na siłownię, żeby zacząć ćwiczyć. Czyli muszę ćwiczyć, zanim zacznę ćwiczyć. Doktor Zielonka opowiada właśnie o ćwiczeniach, dlaczego mamy ćwiczyć, po co ma się nam to przydać, a żeby było śmieszniej, jest informacja jeszcze, może nie śmieszniej, ciekawiej, jest informacja oficjalna odnośnie walk MMA, Te m -m -ma, tak inaczej mówiąc, i tam bierze udział Cox. Także kto chce o Coxie posłuchać, to zapraszamy do czerwonej pigułki, w której to tytuł "Doktor Zielonka o ćwiczeniach pod kątem odchudzania" właśnie. Będzie to wszystko przedstawiane, a prowadzi czerwoną pigułkę Joanna Mazurczak i Łukasz Roszczyk. My przeskakujemy dalej do subiektywnego podcastu sportowego, który był naprawdę bardzo dobrym, subiektywnym podcastem sportowym. Odcinek 168 pod tytułem Co rozświetla mroki nocy? I będzie w tym odcinku o Kamilu Stochu i o nowych zasadach skoków, tak, bo były na przykład zasady walki, czyli taki film Earth of War, a tu będzie Earth of Jump chyba, bo to było zasady wojny. Chociaż według mnie to sztuka powinna być. No dobra, mniejsza o to. Jak Kamil będzie skakał? Zobaczymy. Oby tak jak Adam, i jeszcze rok, znaczy jeszcze dzień dłużej. Moi drodzy, a będzie także o złotej piłce. O złotej piłce i o dwóch kelnerach z pobliskich restauracji. A jeżeli na zdrowie, a jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to naprawdę proszę przesłuchać subiektywnego podcastu sportowego, bo dla mnie, osoby wyjątkowo asportowej i a społecznej, ale o tym już wiecie, było naprawdę świetnie. Przeskakujemy do następnego podcastu. A następnym odcinkiem jest Tyflo Podcast, 16 stycznia 2013 roku o tytule Podsumowanie roku 2012. No Jak myślicie, co może się zdarzyć w odcinku pod takim tytułem? Oczywiście, Podsumowanie roku 2012. A w tym odcinku Michał, Dziwicz i, Michał Dziwisz i Michał Kasperczak opowiadają o nowych programach, sprzętach dla niewidomych o tym, że zaczyna coraz bardziej yy, atrakcyjnym dla niewidomych być system Android. Bo rzeczywiście system to fajny jest, chociaż ma mnóstwo niedoróbek, ale z czasem na pewno będzie, jeżeli nie lepszy, to przynajmniej tańszy od iOS. -a. Jak to wygląda wszystko mojej mili właśnie z punktu widzenia tyflosów niewidomych? Posłuchajcie sobie, bo bardzo dobre było podsumowanie roku, które trwało prawie 3 godziny z tego co pamiętam. Więc tak, podsumowanie roku 2012 to było Tyfla Podcast, a my przeskakujemy do podcastu inny koncept, czyli Paweł Duraj, e, który nas ugościł odcinkiem Bartek i gra w dobro. I powiem szczerze, że musiałem przesłuchać odcinek dwukrotnie. A dlaczego? E, ponieważ e, Bartek, jaki Bartek, Paweł, Paweł odpowiedział na ogłoszenie na pewnym portalu, ogłoszenie osoby, właśnie Bartka, odnośnie zdjęć, ale z tymi zdjęciami jest związana jeszcze jedna rzecz. Takie małe karteczki. Na karteczkach są pewne słowa, na przykład nauka, pomoc i tam takie inne. I trzeba odegrać jakąś scenę, zrobić sobie zdjęcie właśnie w tej tematyce. Zawiłe, powiem szczerze, tak, ponieważ ja musiałem dwa razy przez to przebrnąć. Znaczy nie to, żeby było jakieś straszne dla mnie, bo ja lubię inny koncept, ale w jaki sposób ludzie się odnoszą do takich ogłoszeń, ile odpowiedziało osób na ogłoszenie Bartka, i dlaczego więcej niż na ogłoszenie Pawła, który chciał przedstawiać wiersze, jakąś prozę innych osób właśnie na antenie, na łamach swojego podcastu. Moi drodzy, bardek i gra w dobro. Inny koncept, naprawdę polecam. A my przeskakujemy do typowo technicznego podcastu, takim jak kiedyś był karburator e, e, Przemka e, z podcastu, no w tym momencie mogę powiedzieć, Papa Sierra, czyli mówiąc po polsku Sierra Papa, przepraszam, czyli Stefan Paweł, bo takie, bo takie akurat są określenia w języku polskim. Jest to podcast Dekompresor, odcinek 11, a prowadzi go Bartek Witkowski, Mariusz Druździel i Wojtek Mech. I w tym odcinku noszący tytuł, noszącym tytuł IPv6 oraz Internet of Things idzie nowe, Właśnie mówią o IPv6. To jest sprawa taka, moi drodzy. Już wiemy, że nie jest dziedziną science fiction posiadanie lodówki, która stwierdzi, wyślę wam SMS na waszą komórkę, na waszego smartfona. Słuchaj stary, kup mleko, bo nie będziesz mógł zrobić Malibu. Albo dżin yy, się skończył, a masz jeszcze tonik, więc albo wypij tonik, albo wypij, znaczy dokup dżin. Co jeszcze mogę powiedzieć, no, jest wyborowa, no to będzie wybornie. Takich rzeczy nie piszą te lodówki, ale chodzi o, o właśnie inteligentne domy i inteligentne mieszkanie. I e, z czasem może brakować numerów IP, czyli takich PESEL-ów e, dla poszczególnych urządzeń. I z tym właśnie wychodzi naprzeciw na, na IPv6, czyli tych tych numerów IP może być naprawdę dużo. Chłopaki tam chyba nie przedstawiają cyfr ale ich jest naprawdę dużo. Oraz mówią o Internet of Things. A czym jest Internet of Things? No właśnie, internetowanie wszystkiego tych rzeczy. O czym mówiłem, lodówka, być może wasz odkurzacz powie, słuchaj, wyślę wam smsa czy maila, słuchaj, mam pełny worek, może byś tak poszedł i kupił, a najtańszy worek kupisz tutaj, nie? I do tego jeszcze reklamy Allegro wyskoczą. Dajmy na to. Albo Ceneo. Dekompresor, 11 odcinek, IPv6 oraz Internet of Things idzie nowe. A my przeskakujemy, nawet nie zauważyłem, że przeskoczyliśmy już o jeden dzień do przodu, bo przy dekompresorze to uczyniliśmy. Jesteśmy przy 17 stycznia i wracamy do teorii chaosu. Na żywo, w którym to klot Monet, czy Monet też inaczej, do, do, do końca nie wiem jak, to ma na imię Michał. W audycji, która została zarejestrowana 11 stycznia 2013 roku, pod tytułem Kto jest kim w świecie poszukiwaczy spisków, właśnie przedstawia takie krótkie, bo znaczy krótkie: no, podcast jest długi i bardzo fajnie, że długi, bo przynajmniej można dużo ciekawych rzeczy posłuchać. Ale krótkie przedstawienie, bo są dwie osoby tylko przedstawione. Jest jedna osoba z Polski i jest jedna osoba z zagranicy. Głos mi ucieka. Tam musiałem uciąć, bo dokonałem wypicia i chciałem powiedzieć, że przedstawiona jest jedna osoba z Polski i jedna osoba z zagranicy. Ja nie będę mówił, że będzie to... O nie, bo chciałem nazwisko powiedzieć. Nie, nie będę wam psu słuchania, bo w poprzednim odcinku teorii chaosu na żywo Claude Monet wprowadził nas właśnie w sprawy spisków, a teraz przedstawia dwie osoby. I o dwóch osobach bardzo dużo mówiło się w tej audycji i naprawdę bardzo gorąco polecam wszystkim, którzy, którzy lubią te tematy, a tym, którzy nie lubią, to polecam, bo będzie także dzwonił stały słuchacz i jest jak zwykle bardzo, bardzo fajnie. Kiedy się przyjadę do Krakowa i naprawdę znajdę tego człowieka, bo, bo jest świetny. Kto jest kim w świecie w świecie? poszukiwaczy spisków. Dykcja poszła się. Poszła. Dykcja moja. W czasie szuszy, szosza, szusza. Mhm, dobrze. Cóż, spektrum rozwoju przed nami. Jest to audycja pod tytułem Nagranie audycji za Anisatorii. To nie to, żebym się zapętlił, taki jest tytuł audycji. O jedzeniu. Audycja została zarejestrowana 15 stycznia 2013 roku. I tutaj będzie o czymś, co dla mnie jest całkowitą abstrakcją. Moi drodzy, ponieważ Alani Satori, oprócz tego, że mówi pięknie po polsku, Eleni to słyszałem, taka piosenkarka. Nie, bo dla mnie to się wydaje trochę dziwne, jeżeli nie głupie. Mówi o świadomym jedzeniu oraz o intuicyjnym jedzeniu. I następnie jest wytłumaczona, wytłumaczona świadomość Intuicja oraz co jeszcze? Coś tam jeszcze było. Nie wiem, pogubiłem się w tym strasznie. Ja odczuwam ochotę zjedzenia kiełbasy smażonej z cebulką i to jest moja świadomość czy to jest moja intuicja? I bardzo żałuję, że ja nie brałem udziału w nagraniu Spektrum Rozwoju jako jeden ze słuchaczy, bo zadałbym takie pytania i może bym czegoś się dowiedział, bo do tego czasu nie wiem, czy intuicyjnie ja pragnę kiełbasy smażonej z cebulą, także smażoną i do tego co najmniej trzy albo cztery bułki dużo musztardy, czy też to jest właśnie ta poświadomość czy intuicja. I, I ja mam tak jeść, czy nie mam jeść? I jeszcze jak słyszę o surowej diecie, to jest dla mnie abstrakcja totalna, bo ja boję się, że ja jeszcze bardziej utyję, a jeżeli bardziej utyję, to już nikt nie będzie mógł mnie objąć. Całkowicie. No chyba, że koszykarze. No rzeczywiście, taki Michael Jordan mógłby jeszcze mnie poobejmować, po ale niestety to nie jest moja frakcja seksualna. Yy, nagranie audycji Satori o jedzeniu według mnie ciężkie to było. Ciężkie to było, chociaż fajnie mi, mi się słuchało, ale autentycznie, prawdopodobnie, dlatego, że mam tylko cztery, cztery neurony w mózgu. Nie zrozumiałem nic, albo dziewczyny coś pochrzaniły. No cóż, o jedzeniu, spektrum rozwoju o, w ten sposób zakończę i przeskakuję do, do podcastu, który nas uradował wieloma, wieloma odcinkami. A już od razu widzę z góry, że nie ma y, jeszcze chyba jednego odcinka odwykła, ale być może coś pochachmęciłem, albo znowu coś RSS-y zepsuły. Ale w Tyflo Podcaście będzie Piotr Witek, który opowiada o nowej aplikacji na iPhone'a, która nazywa się TapTapC. I ona tak się dziwi nazywa. Y, mało tego, jeżeli ktoś będzie chciał wyszukiwać tą y, aplikację poprzez tytuł odcinka, gdzie jest napisane Tadeusz Alina Barbara te tab jako tabulator no to nie znajdzie ponieważ audycja się nazywa Tap -si, czyli Tadeusz Alina Paweł no ale ta audycja audycja aplikacja do czego służy otóż osoba niewidoma bierze iPhona z zainstalowaną tą aplikacją robi zdjęcie tego co mam przed sobą i serwery zaczynają sprawdzać to wszystko i głosem elektronicznym po angielsku niestety mówi, że na przykład to jest drewniana podłoga, to jest rudy pies, tam jest telewizor albo telefon marki Nokia i teraz niech mi jeszcze y, ci y, od Nokii finowie płacą za to, że reklamuje Nokia. Miałem kiedyś Nokia 30-30, świetny telefon utopił się kiedyś w szampie See tap, tap bardzo fajny, bardzo fajny opis, 6-7 minutowy, małej, krótkiej aplikacji, która jest mało tego darmowa i wielu niewidomym może naprawdę dużo pomóc. No, trzeba tylko mieć dostęp do internetu, ale teraz Aero2, jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, to na pewno, na pewno sobie poradzi. Moi drodzy, nawet nie wiecie, jak się cieszę. Cieszę się, ponieważ dobrnęliśmy do 18 stycznia. I dobrnęliśmy do odcinku podcastu Radio SK, czyli Radio Stephen King, w którym to Hubert Spanduski, znany przez, zwany przez innych e, także Mando. Tam jest druga literka A, nie E, także wiele osób się myli, także to jest Mando, nie Mendo. E, Radio Stephen King, odcinek 97, sztorm stulecia. I powiem Wam, że wysłuchałem odcinka, który trwał godzinę. I wysłuchałem go dwa razy, bo pierwszy raz rozkojarzyłem się trzykrotnie i pogubiłem i doszedłem do wniosku, że przesłucham do końca i sobie jeszcze raz przesłucham. I położyłem się, zacząłem słuchać tego odcinka jeszcze raz i odpłynąłem. Bo mowa jest o sztormie stulecia. Jest to serial, mini serial, zrealizowany na podstawie scenariusza Kinga, czyli na, nie na podstawie książki. Co w nim się dzieje? No, trup się gęsto. Tyle tylko powiem. Prowadzą Mando oraz Skóra. Są niesamowite wtręty, różne dygresje na temat właśnie Sztormu Stulecia. Moi drodzy, rewelacyjna sprawa. Polecam wszystkim właśnie ten 97. odcinek Sztormu Stulecia. No, no nie, no będę musiał jeszcze jeden przeskoczyć, bo obiecałem Wam, że Michał Ochnik dziennika pokładowego jeszcze raz zagości na, na łamach podcastofonu. Ponieważ tak jak wcześniej wziął i spakował plik zipem czy też rarem i wysłał na archiw.org, to teraz automatycznie ściągnął mi się normalnie odcinek i przesłuchałem. I był to wpis 20 dziennika pokładowego o serialu Stargate. SG1, czyli, czyli no, albo też SG1, jakby ktoś chciał. I moi drodzy, o czym będzie? No, będzie dalej o Stargate. Przecież mówiłem, że będzie o Stargate, to o gwiazdnych wrotach. I tutaj jest o serialu, który powstał. Tam było trochę sezonów tego serialu. Ja nawet go oglądałem, pamiętam. I zamiast drętwego. Jak się nazywał ten pan z, ze Stargate, ten pułkownik? Kurt Russell. Kurt Russell, czyli tam ucieczka z, z Nowego Jorku, czy też z Los Angeles, coś takiego on tam grał. Bardzo fajny aktor, a w tym momencie zachował się rzeczywiście, jakby ktoś mu wsadził od e, tylnej strony plecówki, od szczotki. A tutaj mamy w roli właśnie wojskowego Richarda Dina Andersona, tak oczywiście MacGyvera, jak, jak wie, większość osób pamięta. Więc w tym, w tym serialu występuje właśnie Richard Dean Anderson i... Co myśli o tym serialu Michał i dlaczego ja się z nim nie zgadzam? No, przesłuchajcie odcinka. I moi drodzy, za chwileczkę będzie drobne podsumowanie. Będą trzy typy tygodnia, a następnie się przeżegnamy. No i moi drodzy, to na co czekały te przynajmniej trzy osoby, które zostały wyróżnione, chciałbym, żeby słuchały podcastofonu. Chociaż nie wiem, no. Może będziecie, będziecie słuchać akurat megafonu, bo tylko 20 minut i bez zbędnego blabolenia. No, każda potwora znajdzie swojego amatora. Ja wiem, że przynajmniej jedna osoba będzie słuchać podcastofonu. Jestem to ja. Moi drodzy, Pierwszy typ tygodnia, kolejność przypadkowa, całkowicie. Bo tak jak mam otwarte, jest to Radio Stephen King, odcinek 97 dla Skóry i dla Mando za sztorm stulecia. Naprawdę, moi drodzy, rewelacyjna rzecz. Polecam wszystkim do obejrzenia, jako ten mini serial i do przesłuchania. W tym odcinku dowiemy się m.in. innymi. Że mam dozerwał z kingiem. Ja wiem, że to brzmi trochę gejowsko, ale tak było. I skóra to przyznał i mówił, że już o tym była mowa, ale ja nie pamiętam. Być może znowu byłem w objęciach morfeusza albo w odmiennych stanach świadomości. Następny odcinek jest to odcinek Nukastu 15, czyli Kuba Krzemiński, Alduron, osoba, którą w prostym podcaście mieszałem z błotem. A wyszło to, co jest potem. Czyli wspaniały Nukast, wspaniały świat, który mnie urzekł do końca, do samego mojego końca, że długi jestem, bo mam 92 wzrostu bynajmniej i całą moją tuszę wypełnił, 110 albo 115 kilogramowo, nie wiem, bo to zależy ile się najem na kolację. Odcinek 15 pod tytułem A może inaczej. I to jest drugi typ tygodnia, a trzeci typ tygodnia będzie dla naszego zbłąkanego, spakowanego Michała Ochnika z dziennika pokładowego za 19. i 20. wpis właśnie do tego dziennika, czyli o filmie Gwiezdne Wrota oraz o serialu Gwiezdne Wrota SG-1, czy też jak to mówią Amerykanie SG-1. Moi drodzy, bardzo serdecznie przepraszam za może niepodobne warunki, bo warunki tutaj akurat mam fajne, ale no niestety nie miałem możliwości wcześniejszego jakiegoś, może nieprzygotowania się, ale w ogóle no wyszło samo z siebie. Przepraszam moich gospodarzy, którzy siedzą od dłuższego czasu i praktycznie się nie odzywają, ponieważ ja przejąłem całą im przestrzeń ich przestrzeń, znaczy się i, i przepraszam serdecznie tych, którzy będą chcieli wysłuchać mnie za tydzień, ponieważ też, też będę i też będę opowiadał o podcastach, które ukazały się w czwartym tygodniu. A co będzie, moi drodzy? Ja wam od razu powiem, co będzie, ponieważ już część się ukazała tych podcastów. Będzie podcast Sierra Papa, który mówi o bombowcu PZL-37 Łosi. Świetna, świetna opowieść, naprawdę. Coś pięknego. Będzie bez kitu. I dowiemy się, czy to będzie ze sobą kończyć, czy nie, bo to już odcinek numer 99 bodajże, jakoś tak wyskakuje im. Będzie także masa kultury, będzie podcast Anusz Widelec, w katalogu z grami ukaże się Fantas Magieria. Usłyszymy także agenta Tomasza oraz wróci do nas z drugim odcinkiem po pewnej przerwie nasz Krzyszmen kochany Krzysiu, z mikrofonem wśród zwierząt. Oprócz tego będzie jeszcze Beta Radio i wiele innych smaczków. Także słuchajcie polskich podcastów. Maciek Skwara z Wrocławia by powiedział, żebyście czynili dobro, a ja Wam powiem jedną rzecz. Trzymajcie się. Ahoj.